wewnętrznych chłopakach. oto odcinek numer 25. A z Wami jest Dawid Pacha, socialbest.pl i New Agency. Kamil Dziatkiewicz, socialdaddy.pl i agencja social5. I Michał Giega, showroom, shwrem.h.pl A dzisiaj przed nami bardzo ciekawe tematy. Tak? Bo będziemy rozmawiać m.in. o porno. Absolutnie. Tak. W końcu, <głosy> słuchajcie, temat bliski każdemu geekowi. Um, ale najpierw chcieliśmy Wam strasznie podziękować, dlatego że jak, wie, jak każdy geek wie, yy, oglądanie statystyk to ulubiona czynność Gika, który cokolwiek w życiu robi i produkuje. I oglądamy ITUS-a i bardzo się cieszymy, że, że tak, się, tak się Wam podoba i że jesteśmy w pierwszych dziesiątkach w tech news i w TEKu. Um, także subskrybujcie i subskrybujcie ludziom na, tych, na komputerach i subskrybujcie w internetowych powiedzcie mamie i tacie <śmiech> powiedzcie mamie i tacie, dokładnie ale może nie o tym odcinku chodzi o porno <śmiech> <śmiech> słuchajcie. dobrze, słuchajcie więc musicie mnie wprowadzić w arkany tego nowego projektu pornograficznego bo wiecie lipnie tego jeszcze nie, nie zbadałem no, y, ty, ponad tydzień temu na tych crunch'u pojawił się artykuł, który jest, trochę odbiega od wszystkich innych artykułów, dlatego właśnie, że dotyczy branży porno. tego zresztą Jason Biggs, który ma polskie, po, polskie no, korzenie, no, nie, ale to, polską żonę. Polską żonę, więc... Y, Teraz jest wyrozumiała dla mężów, którzy oglądają porno? Najwyraźniej. E, generalnie artykuł dotyczy serwisu paintbottle.com, i y, to jest, to jest y, można powiedzieć, nowa jakość, jeśli chodzi o pornografię <coughs> w internecie. Ja, ja, ja przeczytałem to, zobaczyłem, i pomyślałem sobie, że tak naprawdę porno to była i jest nadal ostatni taki bastion internetu lat 90. Wszystkie strony, które przynajmniej, które ja znam, mm. są mega są, po prostu wyglądają jakby były zrobione 10-15 lat temu, jakby się w ogóle nic nie ruszyło. Zamiast zdjęć są, są filmiki teraz, tak? ale to wszystko jest przeładowane tandetnymi reklamami, jest to zrobione po prostu tandetnie, brzydko i, no i tak naprawdę korzystanie z tego jest dosyć ciężkie chyba. Ale co jest zastanawiające, jak, jak się bardzo często mawia, we wszystkich wojnach formatów o tym, jaki format wygrywa, decyduje branża pornograficzna i Dziękuję. również w webie to jest, tak? To, że MP4 stało się standardem, to jest zasługą yy, yy, pornografii, tak? Więc to nie jest tak, że tam nie ma deweloperów, którzy nie rozumieją, technolo którzy rozumieją technologii i tak dalej. To jest tak, że przywiązanie do interfejsu, że tak powiem, tego typu serwisów jakoś się zagubiło, jakoś nie było, nie, nie, nawet bardzo dużo zarabiające sajty tego typu nie inwestują w design, że tak powiem, interfejsu. Innowacje w tej branży były na samym początku, od samego początku no mowa przecież o pierwszych płatnościach w internecie, które ta Struktura i backbone bardzo szybko jakby te innowacje do nich docierały. Sposób jakiegoś tam podglądu zdjęć, przynajmniej kolega mi mówił oczywiście. Nie mam pojęcia, ale tak, tak podobno jest. E, więc e, tam pewne, pewne innowacje były, ale tutaj to, co mi powiedział, interfejs, interfejs, e, design, stronę, no to to, to, to, to jest, wiadomo, tak, tak, i, i to pewnie właśnie chce to zmienić oni, jak się wej jak wejdziecie na tę stronę, to zobaczycie, że to właśnie wygląda zupełnie inaczej niż standardne serwisy, gdzie wszystko jest od razu no, generalnie, które wyglądają też słabo tutaj to jest wszystko estetycznie główną chyba innowacją serwisu PaintBotu i twórców tego, tego, e, tego serwisu jest to, że serwis można obsługiwać z klawiatury, Zgadza się. bez obsługi myszki jedną ręką stawę, <głos》>, żebyś wiedział używając jednej ręki ja też wydaje mi się, że jest to całkiem Absolutnie. spora innowacja, Absolutnie. jeśli chodzi, chodzi o, o, o, o te rzeczy. No i no, ja dla mnie to jest właśnie naprawdę. Ja o tym nie myślałem, także to jest w <śmiech> ogóle, <super, śmiech> tak jakby, wiadomo, że to jest biznes, ale ja nie, nie myślałem o tym jako jakby o startupach, o porno i tak dalej. A okazuje się, że to jest miejsce, gdzie można naprawdę zrobić dużo, dużo jeszcze, dużo, no, dużo pieniędzy na pewno, ale dużo innowacji w ten. W Paintbot zainwestowało w ogóle chyba kilkunastu graczy pokerowych. Którzy to, jest, ba, to jest w ogóle moja ulubiona część tej historii. Też, są, też to jest jakoś wszystko połączone. No i oczywiście jest pytanie, o jak z każdym startupem nawet w branży porno, jest pytanie o monetyzację, mhm. ale doszliśmy tu wcześniej przed, przed programem do wniosku, że na pewno znajdą sposób, tak? Czy, czy to reklamami kasyn, czy reklamami czegoś innego, ale jeżeli to wszystko jest zrobione właśnie w klimacie, tego, czyli w, no, z jakimś zachowaniem superu, myślę, że to się po prostu obroni. Już w tej chwili zalegają na reklamie, co nie jest jakimś supermodelem biznesowym. Nie, ale to jest ciekawe, tak, bo w końcu Dawid, dotarł do tego. Rzeczywiście, ponieważ układ jest bok, taki boksowy, zresztą mhm. zauważcie, że on jest gotowy do mobila totalnie. To jest tak. na tablety w ogóle gotowy interfejs też. Natomiast co któryś z tych boksów które są bacznie obserwowane przez wszystkich użytkowników serwisu, jest reklamą, mm -hmm. która jest powiązana że tak powiem, z branżą, której dotyczy reszta serwisu. Ale e, myślę, że to jest fajne, Ale tak? Jest myślę, to, że to jest clever w pewnym sensie. To, to jest fajne, że to nie jest reklama jakiejś kolejnej strony porno, na czym się opierają wszystkie darmowe strony porno, tylko reklama konkretnych produktów, mm -hmm. na których ten serwis pewnie zbiera marże. Więc to już jest troszkę lepszy sposób monetyzacji tego Ta, systemu. Tak, nie. Generalnie, i masz rację, Michał, to jest to samo, dopiero jak, bo ja nie słyszałem o tym wcześniej, żeśmy teraz chwilę przed programem rozmawiali, ja nigdy się nad tym nie zastanawiam. Ale to jest, wiecie, to jest jak żona alkoholika. Dopóki jesteś dręczony i nie wiesz, że może być lepiej, to wydaje się to wszystko z porządku. A może być lepiej. Zwłaszcza, że można tak szybko robić zwrot na inwestycji, że inwestowanie w takie rzeczy jak interfejs nie powinno być wielkim wyzwaniem finansowym, no tak? Ekonomicznie. Także... Też nie oszukujmy się, jeżeli myślimy w ogóle o startupach i o ich grupach docelowych, to tak. gru grupą docelową serwisów, serwisów porno jest 99,9 procent mężczyzn, którzy korzystają z internetu i nikt, nikt chyba nie powie, że jest inaczej. Absolutnie. Więc nie. po prostu to, to jest tak niedoceniana, niedoceniana grupa. No też... Inna sprawa jest taka, że na przykład myślę, że w Stanach nie byłoby z tym problemu, ale na przykład jestem ciekawy, czy w Polsce nie wiem, fundusz na przykład inwestycyjny miałby jaja takie, żeby zainwestować, tak? Bo to nadal jest trochę, trochę temat tabu i nie mówi się o tym tak dokładnie. Tak znaczy tak oficjalnie. Tam jest kilkunastu graczy pokerowych, którzy w to zainwestowali. Pytanie, czy, czy znajdzie się na przykład duży, poważny fundusz, który który będzie chciał w to wejść, a myślę, że z punktu widzenia biznesowego i return on investment zdecydowanie to jest w ogóle no. porno, tak? To jest, to jest tam, który internetowe porno. Z drugiej strony można się zastanawiać, kto, tak jakby, kto rządzi tą branżą, jakie tam są układy, układziki, to nie jest czyste, nie, to przejrzyste no, no. wszystko, tak? Nie, więc... Ja myślę, że skoro towarzystwo, które zaangażowane jest generalnie w hazard, akurat zainteresowało się tym, nie jest przypadkiem też, dlatego, że zwłaszcza w sieci, te dwa tematy są bardzo blisko siebie, nie wiem, czy ze mną zgodzicie. Tak, są bardzo e, wprowadzane. Tak, Do tego są sprowadzane, tak? Ale myślę, że to, mi podoba mi się to, co powiedziałaś. Z jakiegoś powodu nikt nam nie przychodzi do głowy to, że to może być prężny, inteligentny, przemyślany startup, który ma coś do powiedzenia innowacyjnego na tak, ten temat. swoich użytkowników, <grym> który <grym> po prostu... Startup jak każdy inny, tylko tyle, że pokazują gołe bawy, a nie tak, cokolwiek innego robią. Mają inny produkt. Dokładnie. I słowo disrupt pasuje. Nie, no disruptowali moim zdaniem ten rynek. Zresztą bardzo, bardzo modne słowo w ostatnim okresie szczególnie. Teraz e, TechCrunch organizuje konferencję. Tak. E, kiedy? Pojutrze się zaczyna. Kończy się 1 maja w Nowym Jorku konferencja o nazwie Disrupt. Bardzo chciałbym do niej być, ale niestety... I co jest też ciekawe, jeszcze, jeszcze ostatnia rzecz, mm -hmm. jak się, znaczy w ogóle oczywiście w internecie z, z jednym z mierników stron jest to, jak dużo czasu mm -hmm. e, spędzają na nich, na nich użytkownicy. No i generalnie w serwisach porno okazuje się, w serwisach wideo to jest tak jakby najważniejszy tak naprawdę wskaźnik, czyli ile ile ktoś ogląda, no i e, Botu ma 9,291/4 minuty oh, wow. e, średnio, co oznacza, że to Jest dobre, bo oh, tam normalnie jest chyba około 7 minut, także. Nie wiem, czy słyszałem, czy bo takim razie tam tak poza Facebookiem. No tak, jedna rzecz lepsza od pornografii to Facebook, no ale to. To jest mentalna pornografia. Mentalna, w To jest masturbacja mentalna. Okej, okay, to porozmawialiśmy sobie o pornografii, a teraz porozmawiamy sobie o czymś co również sprawia wiele przyjemności wielu mężczyznom, czyli pokazywanie, jak są zajęliści. <śmiech> Michał zaproponował temat, który mnie się bardzo spodobał, dlatego, że uważam, że Mówimy o stylach chcieli, proszę powiedzieć, o stylach prezentacji. O tym, że jest ich dużo i też, że nie tylko dopasowane powinno być do osoby, która prezentuje, ale też do sytuacji, w której prezentujemy. Hmm. I w związku z tym jest ich dosyć duża mnogość, myślę, pomysłów hmm. na, na prezentowanie danego problemu tego samego. No i Zacznijmy w ogóle od tego, że to naprawdę my jako Polacy, nie mówię może tutaj o tej trójce, chociaż oczywiście, E, ogólnie, jako populacja społeczeństwa nie mamy za bardzo talentu do prezentowania to, siebie, tak, tak. na konferencjach szczególnie. Jak porównujemy sobie przeciętnego Amerykanina, który tu gdzieś przyjeżdża i coś mówi, to ta prezentacja po prostu zwala z nóg, a przeciętna polska prezentacja na pitch Rally czy gdziekolwiek na innych pitchach. No, nie jest, nie jest I, tutaj. Ja zgadzam ja mm, tamtych... tylko że z, z jednym zastrzeżeniem. Nie uważam, że to jest talent. Uważam, że niektóre narody są intensywnie edukowane no tak, w ja tym kierunku. Tak, Tak, tak. Właśnie to, to, jest, to jest rzecz, nie, To nie jest rzecz, którą się rodzimy, to jest rzecz, to jest której po prostu można się nauczyć. Tak, tak no, Ale na nowych maturach jest przecież element prezentacji, więc kto wie, może nowe pokolenie... Jako osoba młody, przygotowująca maturzystów przez jakiś czas do prezentacji z Zgabowskiego mogę powiedzieć, że akurat to nie zmieni niczego. <śmiech> <śmiech> nie, no tak, ale generalnie, bo tak naprawdę każdą prezentację można podzielić na kilka elementów i też mega istotne jest zgranie tych elementów, mm -hmm. tak? Przede wszystkim to, tak jak mówisz, o, oczywiście o czym mówisz, to jest, to jest inna kwestia, ale w, ja na przykład bardzo lubię prezentacje, w których, tak jakby, bo jest dużo złych prezentacji, na których na przykład tak na slajdach jest albo napisane dokładnie to, co, tak. sama osoba, to, to, co ta osoba mówi, i tak dalej, i tak dalej. Mnie zawsze najbardziej przekonują prezentacje, gdzie jest hasło na, na ścianie. Nic więcej i po prostu opowiadanie tego hasła. Kolejne hasło mm -hmm. i opowiadanie. Kiedy jest tak jakby ta prezentacja na, na ścianie ci to jakoś systematyzuje, może jakiś przykład jest pokazany, czy coś takiego, ale generalnie prezentacja to jest mówienie, tak? To nie jest pokazywanie mm -hmm. slajdów, na których mm -hmm. jest powtórzenie. Najgorsze jest jeszcze, jak ktoś dwali slajd, gdzie jest pięć punktów i od pierwszego do piątego punktu zaczyna to mówić, bo przy każdym się zatrzymuje i ty już wiesz, co on tak powie na końcu i tak naprawdę już przestaje go zupełnie słuchać. Dokładnie. ja, my, my jak robiliśmy showroomowe prezentacje, to długo robiliśmy prezentacje gdzie było sporo tekstu na slajdach. W tym momencie pomyśleliśmy... Obrazek, tak. dwa, dwa słowa i jazda i mówimy mhm. po prostu. I ludzie, zauważyłem, że od kiedy to robimy, ludzie dużo, dużo uważniej nas słuchają po prostu. Więc to jest taka jedna rzecz, która, która jest dla mnie bardzo ważna. Tak i dlatego właśnie powiedziałem o różnych kontekstach prezentacji, dlatego, że niestety w agencyjnej rzeczywistości jest tak, że często e, prezentacja, którą teoretycznie prezentujemy ma później zostać i ma zostać przeczytana, albo musimy ją też wysłać na przykład, mm -hmm. te, tak żeby mm -hmm. była przeczytana i wtedy jesteśmy trochę w potrzasku i ja bardzo mocno pcham czy forsuję pomysł że jeżeli idziemy z prezentacją to ta, która ma zostać przeczytana zostaje na płytach nagrana i zostaje natomiast my powinniśmy robić prezentację na której są pojedyncze hasła dlatego że są jakieś notatki w PowerPoint'cie tak w Tak, zresztą. i w ogóle tak. technologię mamy Super. Tyle i jeszcze kawałek. Dokładnie. Natomiast ja jeszcze yy, miałem ostatnio turnę po Polsce <grym <grym z prezentacjami, <grym> ale też za każdym razem się czegoś uczę yy, i to jest bardzo fajne. I zauważyłem też, że fajne jest to, co powiedziałeś, że jest hasło, które nam zajawia rzecz, o której będę mówił, ale zauważyłem też, że bardzo dobrze działa na przykład, kiedy w pewnym sensie wchodzimy w dialog ze swoją własną prezentacją. Kiedy prezentacja mnie pyta, a ja jej odpowiadam, albo kiedy ja coś mówię, a prezentacja dowcipnie to podsumowuje, to też jest rzecz, która, jest, która ich interesuje, bo wtedy wymusza na nich skupienie na obu tych elementach, na tym, co ja mówię i na tym, co się wyświetla na ścianie. Także tak, ale ja też generalnie, jeżeli jest więcej niż trzy słowa na slajdzie, to czuję, że poległem, <grym> że zawiodłem. Gdy miał skomentować temat, uważam, że przede wszystkim nie jest najważniejsze to, co ma na slajdach. Owszem, minimalizm, ale nie ma co zacznieć, czy to jest powerpoint, czy to jest kino, czy to jest Prezi Najgorzej, czy to jest Prezi, bo wtedy często prezenter sam się odwraca plecami do widowni i po prostu patrzy się na to, nie wiem co sugeruje, że to wszyscy powinni patrzeć osoby, które są na prezentacji powinny patrzeć na prelegenta a nie na te slajdy mój problem z Prezi jest taki, że jest mi trochę niedobrze jeżeli prezentacja ma 47 minut to jest mi w 40 minucie ja jest mi pravda. troszeczkę niedobrze Prezi jest, to, jest, to się wydaje fajne ale też jak zacznie się używać go robić tą prezentację to ja zawsze jak robię prezentacje w Prezi już ich nie robię, jak robiłem to w momencie kiedy dochodziłem do połowy prezentacji która wyglądała już w miarę była druga czy trzecia w nocy ja myślałem, ku, wracam do powerpointa bo nie zdążę jej zrobić po prostu tu się coś zwaliło znowu nie wiem, może już to jest poprawione, ja ale pryzma ma fajne zastosowanie takie, że jeżeli jest rzeczywistość, którą chcielibyśmy jednocześnie i logicznie i graficznie mm -hmm. e, zwizualizować, tak. tak? Chcielibyśmy pokazać pewną strukturę, która będzie odbijała się wizualnie też w podziale, to to jest super sposób, tak? tak? Jeżeli mamy na przykład ostatnio widziałem prezentację na temat e, wyborów prezydenckich Obama kontra Romney i mieliśmy demokratów po jednej e, Republikanów po drugiej i wszyscy się przesuwali, tak? I wizualny ruch Odzwierciedlał logikę, i to jest fajne, ale to jest dzieło sztuki, a nie prezentacja, tak? Tak. No W ogóle, jak ktoś nie wiedział, to prezyt to jest taki nielinearny sposób prezentowania, gdzie <głos> można skakać pomiędzy różnymi rzeczami, nie ma slajdów tak naprawdę, tylko jest jeden wielki, jedna wielka powierzchnia, w której się dodaje te rzeczy. No dodaje i... element przestrzeni, że tak Generalnie, jeśli Prezji jest sztuką dla sztuki i nie ma żadnego sensu, jest Rzeczywiście, tak, to jest tak, sztuka. sztuki. Tak, ale, ale są, też, są też oczywiście prezentacje, gdzie pokazuje pokazuj, tak naprawdę właśnie ideę hmm, prezji, także ale nie ma, co, nie ma co robienie prezentacji właśnie po to, żeby była w presji, to jest bez totalnie sens. bez sensu lepiej skupić się na kontencie druga rzecz, którą uważam prezenter, prezentujący powinien wybrać bardzo wąski temat bardzo częstym błędem jest to że ktoś skupia się na jakimś szerokim temacie próbuje wszystko opowiedzieć przelatuje tymi slajdami te prezentacje na konferencjach często muszą być krótkie więc skończy się po prostu totalną klapą mhm. czyli bardzo, bardzo bardzo specjalistyczny temat, na którym mamy wiedzę możemy coś przekazać Ludzie mogą coś z tego wynieść. A kolejna rzecz. Czas. Czas, czas, czas. Bardzo niewiele osób w ogóle mieści się w czasie. Mają to totalnie w dupie. Oczywiście osoba, która prezentuje, jej się wydaje, że dopiero mój 5 minut, a już na zegarku 20 minut minęło. Jeżeli potrafisz, jeżeli masz 15 minut, jeżeli kończysz się w 13 minutach i mówisz to jest koniec, mówimy, że będzie krótko, to dostajesz brawa, przeważnie. Mm -hmm. Jeżeli kończysz... W 17... czwartkowe, są, czwartkowe są świetną szkołą mieszczenia się w czasie, dlatego że sala błyskawicznie daje ci do zrozumienia, że mówisz za długo, tak. absolutnie. A jak ja, bo przecież wyzywano od tego, że przychodziłem do prelegentów i pokazywałem, że... Tak, tak, tak, tak, tak. No, także no, to, to, jest kwestia, to jest kwestia po prostu dobrego przygotowania się. Ja w też tak uważam. I rzeczywiście, tak jak mówiliście, że Polacy nie bardzo potrafią prezentować to na, ja na, na wielu właśnie takich pitch rail i eventach, gdzie się pitchuje po prostu swoje pomysły, wiesz, go i zaczyna mówić o swoim modelu biznesowym, czyli najważniejsza część i jest time, time up i koniec, no. wyłączają mikrofon i nie ma, nie ma tego. I wiesz, jak można, jak można idąc na taki event, nie po prostu nie powiedzieć tej prezentacji sto razy, żeby za każdym razem się zmieścić w tych pięciu minutach, z zapasem, że jesteś zdenerwowany i może trochę wolniej będziesz mówić. I to jest to samo rzecz, na, na punkcie, której mam obsesję, ja mam moje prezentacje, moja pierwsza szefowa która była jedzą straszną albo wspaniała w tym ona mnie nauczyła, że jeżeli nie masz po prostu zeskryptowanego do ostatniego słowa tego to na pewno polegniesz i dopiero jak masz to zeskryptowane to możesz czuć się bezpiecznie, kiedy z sali coś pada i możesz odbijać piłeczkę, dlatego że dokładnie wiesz, co się dzieje dalej za tobą, za plecami. Ja myślę, że słabe przygotowanie do prezentacji, robienie jej na kolanie, albo nie powiedzenie jej sobie trzy razy, co się kończy tym, że myślisz, że twoja prezentacja ma 7 minut, a ma 27 minut, to jest najczęstszy powód porażki. Także tak naprawdę to są rzeczy, które można zrobić, tylko że trzeba się zabrać za prezentację może dwie doby wcześniej niż zazwyczaj, tak. żeby móc ją sobie na głos kilkanaście razy powiedzieć. Dobrze jest też z takich tipów, które, których ja używałem, jest po prostu się nagrać. Wziąć mm -hmm. kamerę, postawić, nagrać się, zobaczyć jak to brzmi, czy, czy z tym czasem tak samo. To jest świetny. Świetny pomysł po prostu powtarzania, powtarzania, powtarzania. Ja w ogóle, jak wczoraj przed, przed odcinkiem chciałem zobaczyć kilka rzeczy, oglądałem swoją pierwszą prezentację z demokampu, gdzie pitchowałem Erasmusa i pamiętałem centralnie, jakbym wyłączył, zastopował tekst, to mogłem mówić te teksty dalej. Ja tak, tak dobrze się ich wtedy nauczyłem na pamięć, że teraz... Nadal, bym, że ten projekt już mm -hmm. dawno leży i kwiczy, to ja nadal bym go tak samo mógł dobrze mm -hmm. przedstawić, że jest tak samo zajebiste jak wtedy. I to jest wyjątkowo moim zdaniem istotne, jeżeli chodzi o takie startupowe picze, czy picze firmy, czy pomysłu na firmę, dlatego, że bardzo często inwestor kupuje pewien, pewną charyzmę osoby, która do niej mówi, pewne przekonanie, tak? Conviction się mówi, tak? On to kupuje. On kupuje to, że nie tylko mówisz sensem, ale też, że on widzi, że będzie miał partnera, który nie będzie mu skamlał, który, który dokładnie wie, czego chce i po prostu potrzebuje tylko finansowej czy ekspertkiej pomocy. Tak, tak. Myślę, każda każdy rodzaj prezentacji ma powiedzieć. Nie, ale rozwijania. właśnie się skupiliśmy trochę na tych startupowych chyba mm -hmm. trochę niepotrzebnie, bo tak naprawdę yy, mi się w ogóle też. Taki styl teraz Tedeksowy jest mocno, nie? Zauważyliście to, że to jest takie, wbija się po prostu, wszyscy robią TEDxową prezentację i te slajdy, jedno hasło, zdjęcie, to jest też takie mocno TEDxowe i są ludzie, którym to się udaje, ale są tacy, którym mniej się to udaje, można. Tak. We wrześniu zaproszony na TEDxa do Katowic. Tak. Będę prezentował też. O! Gratulacje. są. Też, jeśli chodzi o prezentację, to live demo to jest coś, co warto. No, warto ja podzielić. zacząłem swoją karierę zawodową od robienia live demo bardzo zawiłego softwareu do mierzenia no, telemetrii. No, Nie, to był hiszpański software, który go TVP używa do mierzenia ratingów. I później wszystko wydaje się proste. To jest jedna zaleta tego. Robienie live demo jest tak stresującym, nieprzewidywalnym i zawiłym, nawet na prostych softwarech, zawiłym jakby przedsięwzięciem, że ono Cię też uczy tego, że jeżeli wszystkiego nie sprawdzisz, jeżeli 200 razy nie klikniesz w każdą rzecz po kolei, to Ci się nie uda. I z prezentacją tekstową czy teoretyczną jest bardzo podobnie. Jak nie klikniesz w każde to słowo, jak nie sprawdzisz, czy ono ma sens, to na pewno Ci ktoś po prostu spunktuje. No ale ja w ogóle uważam, że live demo w przypadku webowych, <śmiech> hardware'owych rzeczy po prostu lepiej go nie robić, bo zawsze jest szansa i to prawo Martiego mówi, że większa, jeżeli robisz to na scenie, że po to się spieszy. I Co? oglądaliśmy tam te stare prezentacje Microsoftu, gdzie versus tak, s, Surface versus iPad, tak, gdzie tak, tak, tak, tak. Microsoft prezentował właśnie gość, prezentował centralnie produkt i nagle mu przestało działać, a Steve Jobs na ekranie, w przy pięknie przygotowanej prezentacji, mówił to samo i tam nic się nie mogło zepsuć. Poza rzutnikiem tak. albo, albo są. I żeby być uczciwym. Kiedy na nowych modelach iMacu odpalano dem, demo Duma na makowej prezentacji, również fail nastąpił mm. i nigdy tak. się nie odpalił. I dlatego, racja, live demo to bardzo ryzykowna zawsze jest rzecz. A tak to, zrobić screeny i polecieć. Zdecydowanie, sobie. ja nie, ja jestem przeciwny totalnie live demo. No dobrze, to jest bez sensu. Przecież może nie być internetu. No Jeżeli musisz być przygotowany zawsze na każdą ewentualność, powinieneś mieć prezentację w dwóch kopiach. Na każdej z tych kopii, na każdej z tych pendrive powinna być prezentacja w wersji PDF, nie tylko Keynote, nie tylko PowerPoint. Możesz się swój komputer zepsuć, może nie będzie. Po Popełniłem błąd, nie miałem PDF-a i połowa szczczołyk się rozjechała, a druga połowa grafik zadzwoniła, Dokładnie. co jest napisane, prawda? I Pamiętaj, że i również w JPG-kach zwrócić sobie screenshoty. I trzecia rzecz, przygotuj się również na to, że nie będzie prądu, więc będziesz mówić po prostu bez prezentacji. Tak, to jest ekstremalna, ekstremalna sytuacja. Dla osób, które chciałoby się więcej dowiedzieć na temat tego, jak dobrze prowadzić prezentację, polecam książkę Steve Jobs Sztuka prezentacji. Bardzo fajna książka, Tak, alemka. Niech Was nie zwiedzie stania. beznadziejny tytuł, który próbuje sprzedać więcej książek. To jest naprawdę bardzo solidny kawałek wiedzy na ten temat. No i generalnie chyba najlepszą metodą uczenia się, robienia prezentacji jest oglądanie teda. setek prezentacji Absolutnie. TEDa z różnych innych eventów, bo są naprawdę ludzie na tym świecie, którzy, którzy prezentują tak, że słuchasz ich z zapartym tchem, mimo że mówią o czymś, co nawet nie musi być takie super ciekawe. I jest to totalnie klisze, ale jeżeli chcecie zobaczyć e, mistrzostwo, któremu nikt nie sięga, to Prezentacja pierwszego iPhone'a, zrobiona przez Steve'a Jobsa jest moim zdaniem najlepszą prezentacją produktową, technologiczną, jaka kiedykolwiek się odbyła w ogóle na tej planecie. A też mam obsesję i widziałem z 1000 plus TEDxowych, widziałem ze 300 i widziałem mnóstwo. I wydaje mi się, że to jest naprawdę najlepsza prezentacja, jaka, jaką ta Ziemia widziała. No dobrze. I trzeci temat, który chcemy szybko poruszyć. Mówiliśmy o tym niegdyś, natomiast ponieważ nowy gracz się pojawił na rynku, to chcielibyśmy raz jeszcze przypomnieć Wam o tym jakie są opcje i jakie są może nasze ulubione opcje, jeżeli chodzi o przechowywanie plików w humorze nowy gracz o którym mówimy to jest Copy.com Copy.com zrobił mniej więcej to samo co Dropbox na początku jego drogi tylko że zrobił to bardziej spektakularnie bo przestrzeń dyskowa jest tańsza Czyli w systemie referali każdemu, który wysyła referali, i odbiera referal, dodaje 5 GB miejsca. Co na przykład w moim przypadku zaowocowało tym, że mam ich 27 za darmo. I co jest kuszące, bo każdy, kto płaci za chmurę, wie, że wciąż jeszcze te ceny nie są tam, gdzie byśmy sobie marzyli, żeby były. I jeżeli chodzi o interfejs tego copy.com, to tylko powiem, że jedna rzecz mi się podoba. Że kiedy otworzy się interfejs webowy i przeciągnie się plik do przeglądarki, to on zasysze ten plik i natychmiast niemal pojawia się link do tego. Także proces szerowania jest bardzo sprawny. Można powiedzieć, że właściwie ta strona główna to jest takie. Ta kopia takiego startupu, G.Typy, nie czekaj, Tak. to tego typu który teraz totalnie nie działa, i z niego nie korzystam. No tego, że ta usługa w ogóle nie była rozwijana, to tak prosto rozwiązana, że ja z niej korzystałem jako taka alternatywa do Dropboxa nie do tego, że go miałem. I tak, tutaj właśnie ten, ten przestrzeń dyskowa mnie kusi plus kusi mnie właśnie to, że. Tak, tak. To, co lubi w Cloud App najbardziej na świecie, tak? To, że mogę po prostu przeciągnąć plik na ikonę i po prostu mm -hmm. nagle generuje się linkiem, ja mam załatwione to. Tutaj to na tym webowym interfejsie znowu się też super sprawdza. Kopi? No ja, ja dzisiaj akurat zacząłem nawet nie wiedząc, że o nim będziemy rozmawiać, zacząłem korzystać z copy.com i tak, nie, mi się dużo bardziej podoba interfejs webowy Dropboxa, który jest po prostu pięknie zrobiony, mm -hmm. jest dla mnie klasą samą w sobie, jeśli chodzi w ogóle o, od logotypu przez wszystkie nawet 404 i tak dalej. Natomiast w tym kopii już nie jest tak, yy, tak lekko. Oni dużo bardziej puszują swoje elementy typu zaloguj się, załóż konto, coś tam, coś. tak jakby To nie jest taki czysty zupełnie interfejs. Na przykład tak. jeżeli szerujemy folder ze zdjęciami, to ile w Dropboxie to jest po prostu piękna webowa galeria zdjęć, e, gdzie jest oczywiście tam jakieś małe logo Dropboxa i tak dalej. Natomiast w kopii to jest już trochę bardziej... Siermiężny, mm -hmm. Siermiężna rzecz. Plus ciekawe, zauważcie, w Dropboxie zdecydowało się na List view jako domyślny, a tutaj jest ten makowy painview, tak? Czyli mamy to w bok w bok, w bok, w bok, tak? Tak. Mm -hmm. ja trochę, jest to... na pewno przyczyn. Tak. To, to moim zdaniem nie ulega w dyskusji. Jest na I może przyczy. jak zacząłem logotyp, pomyślałem, że będzie piękny, mm -hmm. ale potem wszedłem na stronę firmy Barakuda, która stworzyła to. No i generalnie jest to mocny, old school. Internetowe. Czy Barakuda to jest taki, robi dyski twarde? Nie wiem, czy dyski twarde na pewno robią routery, firewall i różne takie A, webo, tak. znaczy internetowe rzeczy, ale no niestety to, to nie jest nic, nic <śmiech> pięknego. Bo ikony, no zobaczcie, no ikony ze stoka po prostu na chama. Ojej, okropnie. okropnie. Bardzo corporate. Także, także no, tym, oni tak naprawdę dla mnie jedyne, co jest dobre u nich, to jest po prostu ta, ta przestrzeń, która jest, która jest rzeczywiście świetna To nie kusi, dlatego na... że generalnie, jeżeli chodzi o ten desktopową apkę, to i ona jest przezroczysta, bo jest tylko, wygląda jak folder i już, nie? więc w tym momencie, kiedy używam desktopowej apki, to ten, ta przestrzeń jest atrakcyjna w to pewnym problem. sensie. Ale nie łapiecie się trochę na tym, że macie na, na kompie Dropboxa, kopi jeszcze box, Boxa. Tak, tego teraz... jest już trochę przesada. No. W no ramach mamy... tyżu odinstalowałem wszystko inne i zobaczę. No co właśnie, będziesz jeszcze, jeszcze na, go sprawia, na którym cloudzie masz, wiesz, który plik i hmm. będziesz go... Mi się wydaje, że w kopii jeszcze jeden jeszcze brakuje. No hmm. ja, tam, ja jestem miłośnikiem ekosystemów. Jakoś mi się to bardzo podoba, że m.in. taka aplikacja jak Goodreader współpracuje z Dropboxem, tak bardzo fajnie i bardzo wiele innych narzędzi o, ale to nie jest mina kopii to, e, to jest dobre, miejsce. że Dropbox jest dominującym graczem ja Ej, to kopii robię, że... dopiero zaczęłam, na pewno zrobię API tak, tak, API tak, tak. Na... ale na tym etapie dla mnie, uh -huh. jako użytkownika, który chce mieć z różnych aplikacji dostęp do Dropboxa do, do swoich plików w chmurze to kopii nie jest żadną alternatywą uh -huh. to może być dobre miejsce dla mnie, żeby o, mam zdjęcia z wakacji, tego jest 8 gb nie chcę płacić za dropa, więc sobie te zdjęcia przełożę załóżmy na kopii ale jako takiego narzędzia do pracy nad plikami sorry, ale kopii przez to, że nie ma tego systemu, nie. dla mnie to nie jest rozwiązanie w ogóle. Jako miłośnik y y y y oglądania tego, co w przyszłości, powiem tylko, że naprawdę wierzę i znowu, Microsoft dawno temu miał rację, ale za wcześnie i moim zdaniem ja naprawdę wierzę, że rzeczywistym, ostatecznym rozwiązaniem, które do nas dotrze, będą prywatne chmury, które będziemy po prostu wpinać w gniazdko, tak? Te rozwiązania już istnieją i nie mają żadnego problemu, to Wpina się taką małą kostkę w gniazdo i wtedy nasz komputer staje się tą chmurą, która serwuje nam te pliki. Ja myślę, że ostatecznie te home servers będą rzeczywistością w momencie, kiedy będą tak przezroczyste, że nie będziemy o nich w ogóle myśleć jako o serwerach, mm. tylko będą po prostu kawałkiem przestrzeni, która jest wszędzie dostępna. A też jestem ciekawy, bo Kamil mówi, że przerzuciłeś się zupełnie na kopii. Jestem ciekawy, czy ty rzuciłeś też okiem na regulamin? Z zobaczyłeś, co się... Mm. Wiesz. No bo kurczę, to jest nowy, nowy serwis. Jakaś tam firma Barakuda, okej, okay, duża, poważana może, bo można sprawdzić na Wikipedii, ale wiesz, zorientowałeś się, jakie tam są prawa prywatności, czy te pliki Nie ma to są... żadnego znaczenia, bo będą albo takie same, albo lepsze od Dropboxa, ponieważ Dropbox wprost mówi, jeżeli ktoś mnie poprosił o twoje pliki, to jej I Jesteśmy posiadaczami haszów, które mm -hmm. mogą odszyfrować wszystkie twoje pliki, więc no tak, a nie gorzej nawet, od Dropa to... nie będzie. Jedyne I możecie się ze mnie śmiać, jedyne aktualnie rozwiązanie takie cloudowe, które całkowicie odcina się od dostępu do twoich własnych plików jest mega kima.com i to jest jedyny system, o którym słyszałem w którym na desktopie dochodzi do szyfrowania i nie, oni nie widzą w ogóle, co to jest, co wrzuciłeś na swoją plikę. też tak działa, że oni oficjalnie tak? nie wiedzą, co jest w tych plikach. Może tylko problem. tak mówią, żeby nie przyszło co dać. <grym> jest jeszcze jeden, który jest akurat <grym> bardzo fajnie na zbiegu, bo wczoraj była premiera Alfy, tak zwanego Sync. O! o Ile to nie jest do końca chmura, to nie jest to naprawdę w takiej definicji chmura, o tyle pełni to funkcję chmury. Podobno jest to też bezpieczne. Tutaj mm -hmm. akurat nie, nie słyszałem, żeby to miało jakiś regulamin. Więc. Technologia peer-to-peer, -peer, zresztą od jakiegoś czasu To jest bardzo że ja nie Muszę sobie przeczytać, to, szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej, bo to, jest... to ja wspomniałem sobie teraz. Super, super. A muszę... słuchajcie, wy na Dropboxie, czy na innych y, jakieś rzeczy typu finansowe, dane, coś tam, coś? Tak. Takie, takie naprawdę wrażliwe dane? No wszystkie śliki wytrzyma... firmowe mieliśmy w wcześniejszym filmie. No właśnie, bo to jest to jest dla mnie. Ja niektóre trzymam, niektórych nie trzymam i z tymi, które trzymam jestem trochę... To nie, nie musisz się martwić, dlatego że w TrueCrypt załatwi ci sprawę. I moim zdaniem to jest rozwiązanie. Ale mhm. jeżeli chce dzielić te piki z kimś to wtedy public i secret key i możecie się wymienić tymi kliczami. Mm -hmm. Najlepiej w offline, żeby było bezpiecznie. I wtedy będziecie sobie nawzajem rozszyfrować to, co robicie. Czy Bo to, co mam na, w Dropboxie na lokalnym dysku, to jasne, to jest ale, ale nie wiem. Jak, jak szerujesz, to jest to trudne, dlatego że jesteście... musicie się wymienić hasłem. Nie. To jest trochę dla mnie... Nie czuję tego tak dobrze, żeby, żeby trzymać tam... Tak, nie, Generalnie, słuchajcie, wszyscy nawet entuzjaści technologii mówią, że cokolwiek wrzuciłeś w internet, powinieneś założyć, że może się pojawić na pierwszej stronie New York Timesa. To jest takie powiedzenie, które mi się bardzo podoba. Że wszystko, co wrzuciłeś w internet, musisz być z tym na tyle ok, że wyobrazić sobie może, że pojawi się na pierwszej stronie New York Timesa. Ale BitTorrent Labs i jego sync mnie bardzo fascynuje. To A jest też, bardzo ciekawe. Też jeszcze ostatnie rzeczy o Dropboxie niedawno przetłumaczyli się na polski, mm -hmm. co jest dla mnie mm -hmm. takim fajnym sygnałem po pierwsze, na pewno jest to z sygnałem, że Polacy pokochali ich Dropboxa i ja też widzę po ludziach, którzy do niedawna tak jakby w ogóle nie mieli zielonego pojęcia. Znaczy, dla nich nadal chm chmury mama mama, Jaśka ostatnio opowiadając coś tam o showroomie Amazonie 3 powiedziała, że w niebie są. Że w niebie są wszystkie pliki, więc dla wielu osób to jest totalna abstrakcja, ale Dropboxa potrafią się naprawdę nauczyć korzystać. To jest tak genialnie proste, że nie Moja mama potrafi przejść do Dropboxa, i tak dalej, więc naprawdę, moim zdaniem, to jest. I jeszcze teraz, przyszły na Polski, więc. Jest to fajna sprawa, i to bym w dobry moment wybrali, ponieważ. Nie wiem, czy to jest dobry przypadek, ale wczoraj była premiera e, rozwiązania chmurowego T-Mobile. T-Mobile, tak. jak zwykle, ma też przecież duży zespół, dużą grupę mikro i średnich przedsiębiorstw wokół siebie, bo też duże, wielkie firmy przecież korzystają z zupełnie innych rozwiązań chmurowych nie, nie takich komercyjnych jak Dropbox. I dzisiaj w radiu słyszałem w TokFM-ie taką zainicjowaną sytuację, kiedy jedzie facet samochodem i dzwoni. Kaśka, możesz za mnie y, odegrać tą prezentację? Jestem w korku. A jak tyle? Nie mam twojej prezentacji. No przecież ściągnij z ProDysku, z chmury, dziewczyno. <grym> <grym> jest ProDysk, ta usługa. Jesteśmy w jakieś mobile narzędzie. I mobile próbuje zarazić małe i średnie przedsiębiorstwa Chmurą, czyli w czymś nowym. Nie, ale też słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, jakby ktoś zobaczył, jak wygląda sytuacja w amerykańskich, u amerykańskich um, operatorów telefonii, to niektóre z ich rozwiązań idą przesadnie w drugą stronę. Czyli, na przykład, na Twoim telefonie nie ma żadnych Twoich SMS-ów, MMS-ów i zdjęć. Wszystkie one są w chmurze i dopóki jesteś z nami, to mhm. są razem z Tobą. Więc, jakby chmura ma dwa końca, że tak powiem. Okay. narzędzia. To są, to były nasze pomysły m, dla Was, jeżeli chodzi o m, prywatną chmurę plików. A teraz narzędzia. Y, to może ja Okej. Okay. U mnie nietypowo, bo jest to site, ale site, który jest dużo moim zdaniem ważniejszy niż ktokolwiek mu e, przyznaje. Internet Archive, czyli archive.org moim zdaniem z wielu powodów i nie wszystkie są technologiczne, niektóre są historyczne, socjologiczne i społeczne, jest jedną z najważniejszych inicjatyw, jaka w internecie w ogóle istnieje. Ponieważ ci ludzie od wielu, wielu lat każdego dnia kopiują wszystkie zmiany, jakie zaszły w internecie w ciągu ostatniej doby. I to oni trzymają i pilnują, żeby się nie zgubiły archiwa naszego internetu sięgające strony pepsi.com z 96 czy roku, tak? Oni mają tam swoją... Jedną z usług ich jest tak zwany Wayback Machine, który może Ci pokazać... wieczór z głowy. Absolutnie. Które może, może Ci pokazać wersję ty, pod, ty, różnych stron sprzed lat. I to jest fantastyczne. Ale oni robią dużo, dużo więcej. Oni na przykład <śmiech> po, wspomagają research, jeżeli chodzi o mm, na przykład filmy dokumentalne. Jesteś dokumentalistą i chciałbyś przełapać politykę na kłamstwie. Oni nagrywają całą telewizję amerykańską, całą mm -hmm. i nie możesz jej sobie u nich licencjonować, ale możesz ją przejrzeć tak, żeby zobaczyć, który fragment cię interesuje i pójść sobie do PBS-u i powiedzieć chciałbym ten fragment, kiedy ten polityk to mówi. Więc to jest jedna rzecz. Oni mają też fantastyczne kolekcje typu na przykład 11 września 2001 i oni mają kilkadziesiąt stacji, które w pełnej synchronizacji czasowej pokazują pewne rzeczy i możesz samodzielnie zobaczyć jakby, i wyciągnąć wnioski. Następna rzecz. Książki. Oni mają hangary pełne fizycznych książek, które później w formie elektronicznej wypożyczają ludziom. tak? Czyli mają kopię fizyczną, więc mogą jedną sztukę wypożyczyć mm -hmm. i wtedy nikt inny jej nie może wypożyczyć, bo mówi ta osoba jej nie odda i tak dalej. To jest następne. Ehm, koncerty. Jeżeli chcecie zobaczyć każdy koncert Grateful Dead, taki kiedykolwiek został wykonany, to wejdźcie na Archive, do, do na Internet Archive, wejdźcie w media i zobaczcie tam to i setki tysięcy innych koncertów live, które zostały nagrane i zaplodowane przez samych artystów do Internet Archive i w końcu moja ulubiona ukochana funkcja czyli każdy podcaster który nie chciałby się martwić o to że nagle stanie się mega hitem i ściągnie się go tyle razy że jego, że jego provider się na niego wypnie Internet Archive całkowicie za darmo będzie hostować i będzie podawać do iTunesa i do innych, do innych źródeł pliki od siebie, bez żadnej opłaty, całkowicie za darmo. Internet Archive jest moim zdaniem skarbem, który jest niedoceniany i tyle chciałem powiedzieć. <grym> z czego zresztą my korzystamy w naszych archiwach. Tak, dokładnie. Dobrze. E, teraz moja kolej. Tak? Czy Michał, to Tak, tak, to tak. Nie? E, słuchajcie, ja ostatnio doszedłem do wniosku, dojrzałem właściwie do tego, że może jednak powinienem korzystać z klienta pocztowego. Mhm. Uh -huh. Sto lat, 100 lat. Byłem w takim dosyć dużym szoku, gdy miałem pod, pod, podczas któregoś odcinka, chyba pół roku temu, powiedział, <grym> że... To było też dla mnie To było dla mnie ważny Jak słyszałem takiego geeka, że on korzysta z jakiegoś starego oprogramowania i teraz nie wie, na co się porzucić. No ja mówię, boże, przecież Gmail to jest najlepsze w ogóle, co jest na świecie. Ale przestało mi się to już podobać. W momencie, kiedy mam w tej chwili trzy zakładki cały czas uruchomione Gmaila, ponieważ używam trzech różnych kont gmailowych. I co i tak jest postępem, bo kiedyś nie można było sobie otworzyć tych trzech tak, zakładek, tak, bo tak. wylogowywał się z poprzedniej. I tak postępem jest to, że na jednym z tych oczywiście pięć różnych adresów mailowych, więc mm. gdybym mm. chciał być jeszcze... to miałem 8 zakładek Nie, mam ten sam problem. W każdym bądź razie zauważyłem, że po pierwsze nie dostaję żadnej notyfikacji do nowym mailu, więc co chwilę zaglądam tam, nawet jeżeli nie ma nowego maila. To jest raz. Dwa, jestem rozproszony zostaje w tej przeglądarce, a tak naprawdę, kiedy opisujesz na maile, powinieneś włączyć przeglądarkę, uruchomić program pocztowy i koniec. No i szukałem rozwiązania, kiedy już próbowałem się porzucić na natywną aplikację mailową Maca na macOS'a, ale. To też długo i używałem, przed, ale. Ten interfejs do mnie nie przemawia po prostu. Ja dajmy, to jest, dla mnie to jest tak, żeby by miał korzystać z safari, no po prostu nie lubię tego. Więc pogoglałem troszeczkę i znalazłem taką aplikację, która się nazywa Airmail. Tak. To jest mój przebój. Ja powiem, że w ogóle przed chwilą to zobaczyłem na oczy. Jestem po prostu zachwycony tym, że Dawid znalazł tę aplikację. Jest ta aplikacja, jest ta bardzo prosta aplikacja. Cały ten interfejs jest znany z takich rzeczy jak nowy Evernote, Reader i tego rodzaju to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajna sprawa jest Unified Inbox no, nie ma tu jakichś niesamowitych wodotrysków sami autorzy I nie uważają, powinno być w aplikacji mailowej niesamowitych wodotrysków jest to nawet wersja beta działa świetnie, nie kreszuje się ma wszystko to co ma wysyła domyślnie w helvetice wszystkie maile więc to są takie małe um, smaczki ale... obsługuje etykiety gmailowe, tak, tak, wszystko tak, to mamy mm -hmm. wszystko to mamy, przede wszystkim Unified Inbox i ma jedną super rzecz Zaraz nie wiem, co będzie słychać. Właśnie wysyłam teraz maila. Aaaa! Co zasadujesz, po prostu lepiej, czujesz... lepiej by było tylko, gdyby było ja mam nawet. Czuję się troszkę, jak robi kuchni w tym programie. Doskonało. Jest to naprawdę świetna zebra. To jest to dla Maka. Ja muszę powiedzieć, że dawid że rozwiązuje mój pewien problem, ponieważ ja aktualnie używam bardzo podobnej. Też właśnie takiej opartej na tej, o czym mówiliśmy, na designie Brichtera, tego, który zrobił i za którym poszły tłumy designerów na Maca, e, e, aplikacji, która się nazywa Sparrow, tylko że Sparrow ma ten problem, że Google ją sobie kupił i przestawał i zdjął cały ten team deweloperski z niej i na razie działa, ale przy następnym update'ie a pewnie już nie będzie działać, Tak. Więc rozwiązujesz totalnie mój problem, bo widzę, że tu development trwa i że dosyć szybko są Up te update'y, że te update'y dosyć gęsto schodzą. Airmail w ogóle był czym innym. Airmail kiedyś na Macu był sposobem, żeby jako aplikację desktopową dostać webowego Gmaila. I to był, to był ich pomysł. No ale widzę, że zmienili zdanie i bardzo dobrze i będę miał w końcu... Bo to jest jednak trochę stresująca sytuacja, kiedy aplikacja, której używasz cały czas, nagle przestaje, zdjęta jest z niej drużyna deweloperska, to trochę stresujące, A więc zdecydowanie wolę, wolę przesunąć się teraz i przyzwyczaić do nowej aplikacji AirMail, super. Dobra, ja miałem powiedzieć o swoim narzędziu, ale teraz mi przyszedł do głowy inny pomysł, więc powiem o nim następnym razem. Dawid wysłał mi tego maila i podpisano jest send email. AirMail. Mhm. Jestem ciekawy, co sądzicie o... Bo tak tak? Send with iPhone. Mm -hmm. e, send from Na przykład jeden z inwestorów, z którymi ma napisane Send from my pocket. E, mm -hmm. nie, nie, nie zdradza, jak, z jakiego korzysta telefonu, z jakiego mm -hmm. systemu. Co sądzicie? W ogóle przede wszystkim zostawiasz ten podpis? Send with nie, to ja to, będę to edytował. To jest domyślne ustawienie, które oczywiście służy do... Ja uważam, że jest to doskonała okazja do tego, żeby robić sobie super żarty. Ja zawsze, jak miałem iPhona, to zmieniałem na Centrum, USS Enterprise, Centrum i tak dalej. Także bawiłem się tą formułą, natomiast nie zostawiałem tego... Generalnie albo chciałem mieć pełną swoją sygnaturę na tych kontach, które są urzędowe, mhm. a na tych, które są prywatne, nie chciałem mieć nic personalizowanej, bo to, I to, don't to, to feel to like. Iphone wprowadził, nie? Czy, to, tak. czy wcześniej to było? To formę... genialne, Wiem, że Blackberry, Wiem, że Blackberry, kiedy było używane, usługa Blackberry to była dodawana cała ta ich link, ale nie wiem, czy to, było to wpływ mogłeś mieć. Bo z moim... Z... Kurczę, znaczy to te, wiadomo, że teraz już iPhone są mega popularne i tak dalej, ale na początku... Nie, to, no, bo to na początku z on wydął taki stop, wydał, mówię, wiesz, ja już w serferę. Już wiesz, chciałem w Androidzie sobie ustawić, to <laughs> iPhone i, i ten, i, i jechać z koksem. Ale to jest, to, jest, to jest ciekawe, bo właśnie niektórzy mają, niektórzy nie mają. Z jednej strony chcesz powiedzieć komuś rzeczy, Znaczy właśnie pytanie, czy chcesz pokazać komuś, że wysłałeś to w biegu i że może, mogą być literówki, a z drugiej strony chcesz być profesjonalny, więc to nie powinno mieć znaczenia tak naprawdę, skąd. Jeżeli odpisujesz na maila, tak, to co, co odbiorcy obchodzi, skąd ty na niego odpisajesz? Ja generalnie odpisałeś, Ja jest Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zadbać o to, żeby każda sygnaturka miała sens dla danego konta. Ja tak uważam. Nie. Za czasów bardzo starych czasów grup usenetowych Miałem nawet za taką aplikację, która nazywa się Sygnaturkowiec, do której można było wpisać setki sygnatur, tak, które się nosowały. Na... Tak w debacie no. to jest jedna znowu, wiesz, jest tylko... Znaczy, że mogłem sobie sam napisać, więc to było zawsze śmieszne i tak dalej. I sam nie wiedziałem, jaka sygnaturka się pojawi. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby sygnatura miała sens. I bardzo o to dbam. I dbam o to, żeby nie było tam obrazów. Wiem, że firmy czasami po prostu... Właśnie. Jest... Właśnie, to jest. ten temat, miał. Czy Wy macie logo showroom w Stopte? Nie. nie. Ja nienawidzę. Jak szukam uważam, maila nie od kogoś z etykietą, na naprawdę tak. ja Jak uważam, szukam maila jest... od kogoś i wiem, że on miał załącznik, bo ktoś mi wysłał Excela mm -hmm. i ta osoba pisała do mnie, ma logo w tym w stopce, to wszystkie maile będą miały tą agrafkę i już tak. tego, nigdy tego nie znajdę. Tak mnie to denerwuje. Ja, ja też tak uważam. To jest, to jest tak. To jest ja uważam, że może to jest trochę oldschool już, nie wiem, ale ja zawsze, zawsze byłem uczony przez starszych kolegów z internetu. Że tego się nie robi. A nawet jeśli to już niech będzie link, znaczy niech będzie obrazek pobierany ze strony, a nie. A nie a do... pik. Dokładnie. No dobrze, łebskie chłopaki. Tak. To koniec. Pamiętajcie o tym, że trwa nasz niesamowity, nieprawdopodobny konkurs. Wymagania są naprawdę minimalne. Zachęcamy Was serdecznie. Do tego, żebyście zrecenzowali um, nasz podcast albo na iTunesie, albo w komentarzach. Liczymy naprawdę na to, że powiecie nam, co myślicie. Um, a nagrody są atrakcyjne, ponieważ um, mamy od showroom uschw.rm.pl na 100 zł i mamy aplikację od Social Deska ekskluzywna aplikacja wysokiej jakości w White Label White więc, więc zapraszamy Was do tego, żebyście nam po prostu mówili co, co, co byście poprawili, co byście zmienili wiem, że niektórzy z Was narzekają na jakość dźwięku pogłos. na pogłos pracujemy, pracujemy nad, nad tym. tym i wiemy, że tak jest niestety w edycji audio nie da się tego zrobić i po prostu musimy mieć przestrzeń, która się będzie nadawać do tego typu nagrywania ale myślimy o tym i Mie, chcemy, żeby było jak najlepiej tak. i mamy nadzieję, że już niedługo będziecie mogli nas słyszeć w High Definition no. dziękujemy Wam bardzo to był 25 odcinek Łękkich Chłopaków tutaj Kamil Dziadkiewicz, social.pl i agencja Social 5 Dawid Pacha Social Desk New Agency i Michał Rydaszał Cześć. Na razie.